To są informacje Polskiego Radia 24. Ustawa, która miała regulować rynek kryptoaktywów nie wejdzie w życie, bo Sejm głosami PiSu i Konfederacji utrzymał weto prezydenta. Niższe niż dzisiaj będą od jutra do poniedziałku ceny paliw w naszym kraju. Chodzi o benzynę i olej napędowy. Wspólna waluta euro na Węgrzech za 4 lata? Taki plan ma przyszły premier tego kraju. Minęła godzina 14. Dorota Wojtalczek, zapraszam. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Do wymaganej większości trzech piątych głosów klubom koalicji rządowej zabrakło 20 głosów. Weto prezydenta oznacza, że wciąż na polskim rynku klienci oraz ich pieniądze nie są zabezpieczone, mówił niespełna pół godziny temu podczas konferencji prasowej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Po zawetowaniu ustawy nie mamy nadzorcy na rynku. Komisja Nadzoru Finansowego nie jest wyznaczonym e, podmiotem, w związku z czym nie mamy możliwości w tej chwili efektywnego e, bronienia interesu e, polskich e, klientów. Wiemy, że tysiące osób są prawdopodobnie poszkodowane na działalności niektórych podmiotów na, e, na, naszym, e, na naszym rynku i to prawdziwy wstyd wręcz hańba, że y, prezydent Nawrocki y, nie podpisuje ustawy, która może zabezpieczać interesy Polaków. W głosowaniu nie wzięło udziału kilkunastu posłów PiSu, mimo że byli na sali obrad. Tak zrobili m.in. Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak. Przestraszyli się prawdy o kryptoaferze PiSu i nie zagłosowali za wetem prezydenta, stwierdza premier Donald Tusk. Niczego się nie wystraszyliśmy, po prostu jesteśmy przeciwnikami kryptowalut, odpowiada prezes Kaczyński. Jeżeli chodzi o moje powstrzymanie się od głosowania, ja jestem zwolennikiem jednego rozwiązania i to chociaż oczywiście nie mam żadnej możliwości zrealizowania tego w skali globalnej. Znaczy zakazu kryptowalut to jest jeden wielki przekręt albo... Nie używając takiego zbyt potocznego języka jest to po prostu jedno wielkie nadużycie. Będzie trzeci projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów, tak zapowiada wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, bo jak podkreśla ta sprawa musi być rozwiązana. Od jutra do poniedziałku za litr benzyny 95 zapłacimy na stacjach paliw maksymalnie 6 zł 3 grosze, a za olej napędowy 7,57. Co z cenami gazu LPG? Na razie nie rozważamy wprowadzenia mechanizmu obniżającego jego cenę, odpowiada minister energii Miłosz Motyka. Tutaj tendencja jest pozytywna, jeżeli chodzi o... Oczywiście on zawsze jest później jeżeli chodzi o reakcję, niż spadek ceny diesla, niż spadek ceny benzyny. Ale sygnały, które utrzymujemy są w tym zakresie optymistyczne. To myślę też w zakresie tego rozszerzenia programu CPN jest pewna odpowiedź. Litr LPG kosztuje na stacjach średnio 3,79 zł. Minister motyka zapewnia też, że dostawy paliw do naszego kraju są zagwarantowane i mamy ich zapasy.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 mówił w homilii, że ludzie na świecie są złaknieni. Pokoju, wolności i sprawiedliwości. Nie zapominajcie, że wasz naród jest jeszcze bogatszy niż ta ziemia, ponieważ jego skarbem są wartości wiara, rodzina, gościnność i praca wzywał papież. Kamerunczycy witali go entuzjastycznie. Leon XIV objechał w Papamobile Stadion. Wśród okrzyków, tradycyjnych rytmów, śpiewów i tańców nad bezpieczeństwem czuwało wojsko. Na powąskach wojskowych w Warszawie rozpoczyna się uroczystość. Postać pogrzebowa wybitnego pisarza Wiesława Myśliwskiego. Najbardziej znane jego powieści to Nagi sad, Kamień na Kamieniu, Widnokrąg oraz traktat o łuskaniu fasoli. Książki Wiesława Myśliwskiego są przetłumaczone na ponad 20 języków. Pisarz był uznawany za reprezentanta tak zwanego nurtu literatury chłopskiej, ale wielu krytyków widziało w jego utworach szerzej pojmowany traktat egzystencjalny i metafizyczny. Dwukrotny laureat Nagrody Nike zmarł 29 marca. Miał 94 lata. To były informacje Polskiego Radia 24. Rozpogodzenia na północy i zachodzie kraju, bo tam zachmurzenie jest małe i umiarkowane. W pozostałych województwach dużo chmur i większe przejaśnienia. Przelotny deszcz pokropi na wschodzie i południu kraju. 15 stopni, tyle jest na termometrach w większości regionów. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie cieplej do 20 stopni, a chłodniej na Podlasiu i nad morzem od 6 do 11 stopni.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Salsenior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit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 Dzień w Polskim Radiu 24. Jest godzina 14.09. Ewa Pasążnik. Dzień dobry Państwu. Komentarz. I witam także naszego gościa, pan Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Jeszcze do niedawna obawialiśmy się, że to co robi Benjamin Netanyahu w Libanie może storpedować, wykoleić proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. Tymczasem od 23. naszego czasu, kiedy obowiązuje ten rozejm, to zawieszenie broni między Izraelem a Libanem, mamy nadzieję, że to może być jakiś zwiastun uspokojenia sytuacji w tamtym regionie? Czy te nadzieje są płonne? No na pewno jesteśmy oczywiście bliżej niż dalej tego, tego uspokojenia, ale faktycznie sytuacja jest ciągle bardzo, bardzo chwiejna, jeśli można tak to, tak to określić. Mówimy de facto ciągle o zawieszeniu broni, tak na dość konkretny termin 10 dni. Podobnie zresztą jak mamy do czynienia z zawieszeniem broni na koncie amerykańsko-irańskim. Także tutaj widać było jednak no, ścisłe powiązanie tych dwóch, tych dwóch elementów. Cofając się właśnie do tego y, zawieszenia broni irańsko-amerykańskiego, mm, no tutaj, tak naprawdę, <coughs> y, kwestia Libanu, tak naprawdę, pojawia się od razu, tak, bo w momencie, kiedy y, Trump ogłosił zawieszenie broni, Irańczycy z kolei y, zarządzali podobnego działania w, w Libanie. No tutaj Taniachu dość szybko odbił to wszystko, mówiąc, że tam, tam, tam działania będą kontynuowane, więc. Y, tak naprawdę no, Amerykanie musieli się również nad tą kwestią pochylić szybciej niż, niż później. No i tutaj widać, że faktycznie na, na chwilę, znaczy na chwilę, na, na chwilę obecną. Faktycznie wydaje się, że ta kwestia no, nie będzie torpedować y, rozmów z, z, z Teheranem. Y, pytanie jakby z o rzeczy w, w samym Libanie, tak, jak tak naprawdę. Tam kwestie będą się rozwijały, no ale tak faktycznie no, pokażą tak naprawdę najbliższe najbliższe dni tygodnie, czy faktycznie to będzie znowu tylko zawieszenie broni, czy jednak czy jednak być może będzie to początek jakiegoś głębszego procesu. Rozmawiają ze sobą przedstawiciele Libanu i Izraela i to są rzeczywiście rozmowy bez precedensu. Wskazywaliśmy na to i mówiliśmy, zwracaliśmy na to uwagę już przy okazji tego spotkania ambasadorów w Waszyngtonie, że to już było wydarzenie na najwyższym szczeblu naprawdę od dekad. Teraz mamy to uzgodnienie dziesięciodniowego zawieszenia broni, no ale cały czas to jest Liban i Izrael, a przecież Izraeli i Benjamin Netanyahu mówił o tym, że to, co robi w Libanie, to jest wojna nie przeciwko temu krajowi, a przeciwko Hezbollahowi. Dokładnie. Tutaj praktycznie jest to dość integralna część tego, tego, te, te, tego paradoksu. No, wydaje się, że z jednej strony Netanyahu będzie dążyć do tego, aby faktycznie jakieś porozumienie z Libanem zawrzeć, ponieważ jest taki konkretny wizerunkowy uzysk, tak? I to jest też, też konkretny wizerunkowy uzysk dla prezydenta Trumpa, tak? Faktycznie on dużo działał tak naprawdę od swojej pierwszej kadencji na rzecz właśnie porozumień między, między Izraelem a państwami arabskimi. Przy czym no, były to wtedy, wówczas państwa, z którymi Izrael nie był skonfliktowany. tak? Tutaj kwestie, no, to jest praktycznie kwestie izraelsko-libańskie. Mówi pan o no, historia... porozumieniach abrahamowych, tak? Abrahamowych, tak, tak tak dokładnie. Tak, ja praktycznie ten rachunek krzyk między stroną libańską i izraelską jest, jest, bardzo, jest bardzo duży. Ale znowu właśnie, to, to jak pani... Z... Zauważyła w swoim w swoim pytaniu, mimo że jakby Liban był celem de facto, no jakby był poszkodowany ty, tymi, ty, tymi działaniami, jednak kluczowym celem był izraelski działań był Hezbollah. I tutaj faktycznie wracamy tak naprawdę do tego samego problemu, jaki, jaki istnieje już tak naprawdę od dłuższego czasu, tak, tylko tego, czy Hezbollah zostanie rozbrojony, tak? Czy praktycznie zostanie ta organizacja no, zdemilitaryzowana? Bo no tutaj też należy powiedzieć parę, parę elementów. Jest to jeden z najbliższych wspierających Iran, jeden z najbliższych wspierających Iran ugrupowań w regionie, kluczowe w, w jakby tym systemie obrony, tak, jaki Iran sobie stworzył w regionie. I to też pokazało ostatnie, ostatnie tygodnie tak, jak bardzo jednak ta, to włączenie się Hezbollahu no jednak obciążało, obciążało Izrael, tak, i to było dla niego wymierne, wymierne zagrożenie. No i ta organizacja jakby, no, ma wpisane jakby w, swój, w swoją logikę działania tak, no, sprzeciw opór wobec, wobec Izraela. Ma ciągle bardzo potężne, bardzo poważne zasoby militarne. De facto czyni to dominującą siłą w samym, sam, w samym Libanie. No tak, samo to, że dysponuje armią większą i potężniejszą niż ta armia państwowa, taką nazwijmy, nazwijmy oficjalna libańska. No, no tak, tak, armia ibańska, dokładnie. To jakby rezygnacja z tego całego potencjału w imię, tak naprawdę, no właśnie, w pokoju bo jakby to Izrael jest gotów tylko i wyłącznie zaoferować. No nie jest to dla na pewno dużej części członków tego ugrupowania jakkolwiek korzystne i jakkolwiek zachęcające też. Z drugiej strony Izrael to też powtarzało było w trakcie tej operacji czy przed rozpoczęciem tych działań w marcu to mówię, że jakby pokonać Hezbollah u jego siłą militarną, nie za bardzo się da bez tak naprawdę pełnoskalowej inwazji na cały, na cały kraj. Więc jakby tutaj mamy do czynienia, no znowu z pewnego rodzaju no, z ścianiem terenika, tak, to jest to, to najczęściej przywołane określenie. de to kolejna operacja w południowym Libanie, która praktycznie no, osłabia tą osobę Hezbollah ale jednak no, nie likwiduje tego zagrożenia. I trzeci element, no właśnie, Liban samo państwo, tak, które też jakoś no, jest, jest żywotnie zainteresowany tak tym, żeby Hezbollah nie był tym, czym jest obecnie w te, tej formie właśnie zbrojnej i, i tak naprawdę dominującej, ale nie ma ku temu zasobów, by, by tak, takie rozbrojenie tak, to być Dlatego chyba, nie ma innego y wyjścia i musi z Izraelem dojść do jakiegoś porozumienia. No bo rzeczywiście stał się areną tych działań, ofiarą to na pewno. I to zaczęło przypominać niebezpiecznie ten scenariusz realizowany w strefie gazy, gdzie celem takim nominalnym było wyeliminowanie Hamasu i ataki na te cele cywilne w strefie gazy były uzasadniane tym, że tam gdzieś w podziemiach, w tych korytarzach, w piwnicach swoje kryjówki mają terroryści Hamasu. Tutaj zaczęła pojawiać się ta sama narracja. Czy władze Libanu no nic trudnego, zorientowały się, że mogą, mogą właśnie podzielić los gazy? Wydaje mi się, że mimo wszystko nie... Tutaj mówimy póki co de facto o... Znaczy, taktyka jest bardzo podobna i faktycznie tutaj te założenia są po izraelskiej stronie dość, dość jasne, szczególnie jeśli patrzymy się w, w plan, który Izraelczycy mieli... Oferować tak, czy jakby wprowadzać, czyli też de facto pewnego rodzaju no, jakby dzielenie na, na poszczególne terytoria tak, tego południowego Libanu o różnym stopniu, właśnie, mm, tak naprawdę, no, do izraelskiej kontroli czy, mm, czy, czy, czy, czy obecności. E jeśli chodzi o, teraz znam to chodzi kwestia kluczowa, to, jeśli chodzi o no, de facto konflikt izraelsko-palestyński, takiej kwestii niepodległej Palestyny, taktu. E faktycznie Izrael jest w stanie zawrzeć z Libanem jakieś porozumienie o ile to jest w sposób polityczny i ta dyplomatyczna rozgrywka też obliczana na, yy, na, na Amerykanów, tak, po, po jednej i po drugiej stronie, to oczywiście jest osobna kwestia. Mm, ale y, jakby i będą co cel... Celem, celem obecnego rządu jest to, żeby nie powstało państwo palestyńskie, więc de facto nie mogli oni współpracować chociażby z władzami Autonomii palestyńskiej z Fatahem w strefie gazy, tak żeby tworzyć alternatywę wobec, wobec Hamasu. Więc tutaj jakby sytuacja jest troszeczkę inna, no ale z drugiej strony patrząc to, na to właśnie z libańskiej perspektywy, jakaś forma właśnie współpracy, kooperacji między Izraelem, libańską armią przeciwko Hezbollahowi, no de facto jest to scenariusz, no Wojny domowej, tak, i to też reminiscencje de facto, no tak naprawdę lat 80 tak wtedy właśnie, kiedy Izrael przeprowadził swoją, swoją pierwszą agresję na to państwo. Więc e, pytanie tak naprawdę, czy nie będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju no, no, zawieszeniem, taką właśnie kruchą stabilizacją, jakimś planem, bardzo umownym, podobnie jak widzimy to w Strefie Gazy, e, i no, czekanie na tak naprawdę albo kolejną konfrontację, albo faktycznie jakąś inicjatywę polityczną ze strony Stanów Zjednoczonych. Wspomniał Pan o tym, że te działania na linii izrael liban to może być również taki walor wizerunkowy dla Benjamina Netanyahu. Próba uwiarygodnienia go na arenie międzynarodowym, międzynarodowej po tym co zrobił w Gazie i, i co robi w Libanie, no i także ten współudział w operacji przeciwko Iranowi. Ten wizerunek wzmocniony właśnie tym porozumieniem z Libanem to jest także jakaś odpowiedź na rosnącą rolę Turcji w regionie, bo do tej pory takie mam wrażenie, proszę mnie poch... po... poprawić, jeśli się mylę, no to tutaj Izrael głównie z Iranem mógł również rywalizować. Iran odpadł z tej rywalizacji, z tej konkurencji, no ale pojawiła się Turcja, która zgłasza swoje ambicje do tego, żeby być liderem w tym regionie, żeby tam wieść prym i żeby organizować to życie i na nowo zorganizować tą rozchwianą, chyba już na dobre, równowagę na Bliskim Wschodzie. No tutaj, jeśli chodzi o kwestie wizerunkowe Netanyahu, to bardziej wszystko działałoby na dwóch kierunkach. Tak? Wobec Stanów Zjednoczonych, wobec Donald Trumpa, który mógłby w tym momencie ogłosić, że jakby zakończył kolejną wojnę, przy czym jakby, no, widzimy, jak to jest też no, często no, nadużywane stwierdzenie w jego, w jego ustach. I też na rynku krajowym, jeśli można tak powiedzieć, bo e, tak naprawdę jest to jakby kolejna wojna Netanyahu, e, obietnice zwycięstwa, obietnice triumfu i owszem, przeciwnik jest mocno osłabiony, czy my myślimy o Hamasie, czy my myślimy o Hezbolachu, czy o Iranie, ale nie pokonany, tak, mimo, mimo zapowiedzi. Więc tutaj jest to pewnego rodzaju no, wyjście tak, z, z sytuacji próby ugrania jakichś punktów, ale przekonamy się dopiero tak naprawdę, o tym, jak to po będzie zawarte, tak, co, co, w nim będzie, co w nim się znajdzie. Jeśli chodzi o rolę Turcji, no, to tutaj myślę, że to jest troszkę bardziej wszystko skomplikowane, jakby te, te, ten czynnik nie jest tutaj aż taki istotny w kontekście y, Libanu. Dużo bardziej jest obecny chociażby w rozmowach z Syrią, bo to tutaj y, Turcja ma, ma, ma duże wpływy po, po obaleniu reżimu Asada y, i, tutaj, i, i właśnie w bankarze, tak, nowe, nowe władze syryjskie y, widzą, widzą patronalizację właśnie między innymi przeciwko działalności Izraela w, w regionie. Y, nie ukrywajmy, no, Izrael ma Najgorszy wizerunek z możliwy, tak, w całej swojej historii, nie tylko jeśli chodzi o, o, o bliski Wschód ale też o większość świata. No, widzimy, że pewnego rodzaju pragmatyzm w relacjach często przeważa, tak, mimo wszystkiego, co, co Izrael właśnie dokonuje w Strefie Gazy czy przeciwko płynności palestyńskiej na, na zachodnim brzegu. No, to państwa arabskie te, które uznały i współpracują z nim, no, cały czas jakby te relacje podtrzymują tak, tutaj praktycznie, chociaż Zjednoczone Emiraty Arabskie czy, czy, czy, czy Maroko. No one cały czas są, są jakby, no, jakoś tam mm, obecne w tych, w, tych, w tych relacjach. Znowu pytanie tak naprawdę, jak, jak, jak te rozmowy będą przebiegały tak naprawdę, jaki będzie ich wynik i czy faktycznie, no, jak, jak zareaguje to wszystko Hezbollah, tak? bo to też jest tutaj hmm. dość, dość istotny element. Jesteśmy na półmetku rozejmu tego zawieszenia broni między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Co dalej z tym rozejmem, co dalej z tym procesem pokojowym rozpoczętym, zakończonymi fiaskiem rozmowami w Islamabadzie? No i co z cieśniną Ormus? Jaki jest jej status i kiedy będzie na tyle ona drożna, odblokowana, żeby odczuła te pozytywne skutki również światowa gospodarka i wszyscy my, którzy tankujemy na stacjach paliw? Myślę, że tutaj... tak. Naprawdę jeszcze nie możemy mówić o fiasku tych rozmów, ponieważ one no, cały czas trwają. Tak? Jest to kolejna, kolejna runda Dla Cieków. No właśnie, kwestia Ormuzu jest jedną z najważniejszych obok kwestii um, przyszłości programu nuklearnego w, w, w Iranie. No, dopóki te rozmowy się nie zakończą, no tak naprawdę nie zawsze będzie ryzyko dla, tych, dla, dla, dla tego przypływu, mimo że teraz Ameryka jakby cały czas jest groźba, tak? bo no, mówimy o zawieszeniu broni na jakiś czas. Czas też no. Zbliżamy się tak do, do, do, do końca tej, te, tego wyznaczonego dwutygodniowego te, terminu. Amerykanie wprowadzają właśnie blokadę morską całego Iranu. więc jakby ta stawka jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka. Więc jeśli tutaj faktycznie strony nie dojdą do porozumienia, no to nieprędko ten jakby uchwyt, znaczy ten, ten skutki tego kryzysu wywołanego blokadą no, zostaną zajdą ze, do świata, tak, krótko mówiąc będziemy wstrzymać jakąś, jakąś poprawę. Udział Europejczyków, ym, bo słyszymy o tym, że dzisiaj w Paryżu mają się spotkać liderzy ym, europejskich y, krajów. Jedzie tam również ym, kanclerz Niemiec. Ma być tam omawiany taki plan no głównie francusko-brytyjski, tego, że właśnie Europa i europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych w NATO mogliby wysłać do cieśni normus w tamten rejon swoje siły, żeby ustabilizować tę sytuację. Z misji miały być wyłączone Stany Zjednoczone, rozumiem, żeby nie drażnić Iranu. Z kolei do rozmów mieli zostać zaproszeni Chińczycy i też Indie. Nie wiadomo, czy wezmą udział, czy odpowiedzą na, ten, na to zaproszenie, czy nie, ale taki format możliwy do realizacji, przybliżające nas do stabilizacji sytuacji w Cieśninie Ormus? Na pewno szybciej wyskoczą się te no, amerykańsko-irańskie, takie one będą decydujące, ale ta, ta inicjatywa też jest pewnego rodzaju no, w, no, koniecznością dyplomatyczną i polityczną, tak, żeby Europa nie biorąc pod uwagę też naciski ze, ze strony amerykańskiej, tak, czy tak naprawdę no, też pewnego rodzaju no, większy, większy czy nie większy, ale jakiś kredyt zapania, który mamy wciąż w państwach arabskich? jeśli chodzi o Unię Europejską, jakby obecnie teraz pozycjonowanie się Unii względem właśnie tego, jak postrzegają są Stany i Izrael, tak jak bardzo jednak też ta wojna de facto, no, jak wciągnęła państwa państwa arabskie, jak bardzo one mocno odczuwają tą, ten, ten, ten konflikt. Więc tutaj jaka, jakaś forma misji byłaby, no, byłaby jakimś, jakimś, jakimś uzyskiem. Pytanie to tak naprawdę jej sprawczość. Bo też jakiś czas temu znaczy, ciągle funkcjonują tak naprawdę misje morskie wokół drugiej ciśniny, bo mandy, ta, wokół, wokół Jemenu. Unia bardziej obronna, z kolei Amerykanie prowadzili bardziej ofensywną. Tylko tutaj mówimy no, de facto, o, o trochę innej sytuacji, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby to Iran przestał, przestał blokować tą ciśninę i też, żeby no, de facto nie, nie, nie powstał żaden mechanizm, który tak naprawdę by tą, tą drogą. Polską obejmowały jakimiś opłatami, które praktycznie bardziej e, za, zaburzały tutaj tą, tą, tą, tą sytuację i bardziej to komplikowały. Więc. E, też udział Chin i tutaj nie dziwi, ponieważ to są z kolei państwa bliżej współpracujące z, z, z Iranem, więc to faktycznie byłby jakiś gwarantor większy niż, niż Stany Zjednoczone z perspektywy Teheranu, ale no, myślę, że jeszcze trochę czasu, zanim ta misja faktycznie zostanie podjęta i zanim ta misja byłaby, byłaby no, wdrażana właśnie w regionie. Amerykanie rzeczywiście byliby w stanie odpuścić i nie uczestniczyć w tych działaniach bezpośrednich? No, w sumie tego oczekiwał od europejskich sojuszników prezydent Trump, tego większego zaangażowania, ale nie sądzę, że byłby gotów odstawić nogę. Na tym etapie na pewno nie mówimy ciągle o sytuacji zawieszenia broni, ale jeśli wiadomo, słowa na Trumpa trzeba traktować z dużą ostrożnością, taka, mm. jeśli faktycznie jakimś elementem miałby być, znaczy jeśli, jeśli faktycznie Amerykanie chcieliby, Prowadzić te plany właśnie zmniejszania obecności w, w regionie, tak? Czyli to byłby element targów z Iranem, który no, też domaga się jakby zmniejszania amerykańskiej obecności w, w, w regionie. E, biorąc pod znaczy na pewno Amerykanie nie zupełnie tak? nie, nie, nie, nie zniknęłyby ich bazy, e, ani, ani ich obecność, ale jeśli chodzi o właśnie tą e, obec, to, to jakby funkcjonowanie w Ormuzie, może byłoby takie sprawdzenie, ale faktycznie tutaj, e, tutaj też należałoby schować dość spory sceptycyzm. Jednak, e, Amerykanie faktycznie akurat te, te, do, do tych kwestii mogą podchodzić dość, dość no, twardo, biorąc pod uwagę, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach. Bardzo to jest skomplikowane a i przez to również bardzo ciekawe, ale niestety mam takie wrażenie, że do realiów sprzed 28 lutego to, to nie wrócimy, nawet gdyby te rozmowy pokojowe miały się powieść. Pan Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję.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 Minęła 14.30. Dorota Wojtalczek, zapraszam. Prezydent nie stanął po stronie Polaków, tak mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Chodzi o weto w sprawie kryptowalut. Sejm ponownie nie zdołał go odrzucić. Weto prezydenta oznacza iż wciąż na polskim rynku. Klienci oraz ich środki na rynku kryptoaktywów nie są chronione, nie są Zabezpieczone. Prezydent nie stanął po stronie Polaków, dwukrotnie wybrał weto zamiast rozwiązań, które w sposób radykalny poprawiały bezpieczeństwo i ochronę osób inwestujących na rynku kryptoaktywów. Tak mówił szef resortu finansów. Zawetowana ustawa o kryptoaktywach wprowadzała środki nadzorcze. Miały one na, na celu przeciwdziałanie naruszaniom. Jeśli zagłosujecie za odwołaniem szefowej resortu klimatu, pożegnacie się z rządem. Takie ultimatum stawia politykom Polski 2050 premier Donald Tusk. Chodzi o wniosek o wotum nieufności wobec Pauliny Henning-Kloski.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 Teraz Małopolska. Prawie 300 osób ewakuowano z budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie. Powodem było uszkodzenie rury z gazem w pobliżu szkoły, mówi rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej ze szkoły ewakuowało się 288 uczniów oraz 33 pracowników szkoły. Na miejscu działa obecnie pogotowie gazowe, które zajmuje się usunięciem awarii, a strażacy zabezpieczyli teren zdarzenia oraz rozłożyli kurtyny wodne w celu ograniczenia zagrożenia. Strażacy zapewniają, że ewakuowani są bezpieczni. Afrykańskie kleszcze giganty dotarły do naszego kraju. Kilka osobników odnaleziono w różnych częściach Polski, w tym w Piotrkowie Trybunalskim. Badania wykazały, że te pajęczaki przenoszą bakterie gorączki plamistej. Na razie nie ma powodów do obaw uspokaja Marta Prylińska z piotrkowskiego sanepidu. Na tę chwilę nie ma danych potwierdzających ich stałe występowanie na terenie miasta i powiatu piórkowskiego. Doniesienia odnoszą się do pojedynczych przypadków w Polsce i wiążą się z migracją ptaków. Takie pojedyncze przypadki odnotowywano w Polsce również w poprzednich latach i nie wskazują one na stałe występowanie tych kleszczy. Afrykańskie kleszcze są wyjątkowo duże. Jeśli napiją się krwi, mogą osiągać 2 cm długości. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Na następne o 15.00 zapraszam w imieniu Bartosza Teodorowicza. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest godzina 14:33. Komentarz. Połączył się z nami Pan Piotr Maślak z telewizji polskiej. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Ależ to był tydzień w polskiej polityce, szczególnie te, te dwa ostatnie dni. Zapamiętamy to na długo. Nie zapomnimy tego nigdy. Można by trochę w żartobliwym tonie to podsumować, ale konsekwencje tych decyzji tych wydarzeń, których jesteśmy świadkami, mogą być bardzo daleko idące i to i po jednej, i po drugiej stronie tej politycznej barykady, bo i kłopoty w Prawie i Sprawiedliwości. No i coś też niekoniecznie zgrzyta po stronie rządzącej. Ale Prawo i Sprawiedliwości najpierw poświęćmy chwilę, dlatego że no mam pewne wątpliwości, Pan pewnie też, na temat statusu Mateusza Morawieckiego w tej partii. On jest jeszcze tym członkiem, czy jest. nie jest? No właśnie, to jest, do, to jest bardzo ciekawe, bo ja od osób związanych ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, czy z samego Prawa i Sprawiedliwości, słyszę to, co wszyscy dziennikarze, także u Państwa na antenie, Słychać, że nie ma żadnego rozłamu, mhm. że Mateusz Morawiecki ma za zadanie rozciągnąć elektorat w e, stronę centrum, bo tam Prawo i Sprawiedliwość traci, a Jarosław Kaczyński ma tam gigantyczny elektorat negatywny i w związku z tym miałaby to być taka nagrywka, że Jarosław Kaczyński udaje trochę obrażonego na Mateusza Morawieckiego Mateusz Morawiecki udaje trochę zbuntowanego przeciwko Przemysławowi Czarnkowi no i dzięki temu odzyskuje sympatię i zaufanie wyborców bardziej centrowych to jest oczywiście Myślę, taka pan, ta lektra, teoria tego no tego rozpo, rozpadu kontrolowanego rzeczywiście może być realizowana i trudno, jest, trudno jest mi mówić o rozpadzie kontrolowanym w przypadku środowiska Prawa i Sprawiedliwości. To zawsze było bardzo skłócone środowisko. To, co ich jednoczyło, bo pamiętajmy, my zapominamy o tym przecież dzisiaj koalicja obywatelska to jest jeden byd, ale to też była koalicja wielu ugrupowań i tak samo było z Prawem i Sprawiedliwością Jarosławowi Kaczyńskiemu wiele lat zajęło skonsolidowanie różnych środowisk prawicowych, więc to zawsze było podzielone środowisko i trudno mi by było przyjąć jako wiarygodne to tłumaczenie, że to jest kontrolowane rozszerzanie się, czy kontrolowany rozpad. No pani użyła, pani redaktor określenia rozpad, to słowo z ust polityków PiSu nigdy nie pada. Ja bym jednak brał to pod uwagę oczywiście, Jarosław Kaczyński jest sprytnym graczem, ale jednak myślę, że tutaj jest jakiś kryzys w Prawie i Sprawiedliwości jest to tylko i wyłącznie próba udrowania na zewnątrz tego, co tam dzieje się w środku. Nie od dziś wiadomo, że Mateusz Morawiecki bardzo chce być premierem, jeżeli prawica odzyska władzę Przemysław Czarnego, tym samym marzył już za czasów premierostwa Mateusza Morawieckiego. Ten konflikt zawsze był w Prawie i Sprawiedliwości. A teraz wygląda tak, jakby Mateusz Morawiecki Jest. bardzo chciał być wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości, jakby do tego dążył. I wygląda to jak taka wojna nerwów i przeciąganie liny i sprawdzanie na, komu na dłużej wystarczy cierpliwości, czy Mateuszowi Morawieckiemu, czy prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Taka jest moja perspektywa, kiedy patrzę i przysłuchuję się temu, co się dzieje w pisie. Proszę zwrócić uwagę, ja wracam do tej hipotezy, proszę zwrócić uwagę na to, że jednak jak prezes tupnie nogą albo uderzy pięścią w stół, jak Wojmir, nie wiem, czy pani Kajko i Kokosza czytała, był taki Wojmir w Kajko i Kokoszu, który dla potwierdzenia wagi swoich słów mocno uderzył pięścią w stół. No to jak prezes Kaczyński, jak ten Wojmir uderzy pięścią w stół, to jednak i, Maros, i, i, i Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek i wszystkie możliwe frakcje w sprawie Sprawiedliwości biegną na Nowogrodzką i grzecznie za panem prezesem stają. I nie było moim zdaniem też przypadkowe to, że z jednej strony pana prezesa stał pan Czarnek, a z drugiej strony pan Morawiecki. Jednak tutaj w tej sytuacji. Ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że, ma, że prezesowi Byłoby bardzo trudno wyrzucić Mateusza Morawieckiego tak wprost z tej prostej przyczyny, że Jarosław Kaczyński doskonale wie, co oznacza podział polskiej prawicy. Doskonale wie, jakie to będzie rodziło konsekwencje. To, to jest dla Prawa i Sprawiedliwości hmm, taka równia pochyła I, i myślę, że on dlatego stara się to łatać, ale zdaje się, że z każdym kolejnym dniem czy tygodniem robi się to coraz trudniejsze trwać w zjednoczeniu i wygrać wybory w 2027 roku. To jest nasz obowiązek, pisze Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych odwołując się do swojej porannej rozmowy w jednej z telewizji, gdzie powiedział jasno, że Pisto nasza wspólna partia brzmi jak manifest rzeczywiście jedności, no, ale z drugiej strony jego decyzje, gesty i czyny świadczą zupełnie o czymś innym, szczególnie jeżeli będziemy je interpretować w świetle tego, co usłyszeliśmy wczoraj wieczorem od rzecznika partii, który mówi o tym, że no, nie można być jednocześnie w stowarzyszeniu i być w zgodzie ze statusem partii Prawo i Sprawiedliwość, co pewnie powinno łączyć się w konsekwencji z odejściem z tego ugrupowania. Jak to interpretować? Jarosław Kaczyński, Jarosław Kaczyński sam mówił, że to z jego perspektywy wygląda tak, jakby Mateusz Morawiecki budował zupełnie niezależne, odrębne struktury sobie, czyli coś, co wcześniej czy później przekształci się w niezależną partię. Ja, ja nie wiem, trudno mi jest spekulować, gdzie jest ten moment krytyczny, no ale to trochę tak, yy, tak wygląda. Yy, ale też proszę zwrócić uwagę, pani redaktor, że... Te pierwsze takie bardzo ostre słowa o tym, że każdy zostanie pozbawiony tam możliwości kandydowania, tak, kto Tak, że nie będzie miejsca na listach pisu dla tych, którzy się zapiszą do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. No właśnie, ale jak się okazało, że ponad 40 posłów i posłanek jest w tym stowarzyszeniu, no to już nagle te komentarze ze strony nazwijmy to, że tego zaplecza maślarzy, tak? już się robią trochę łagodniejsze, a jeżeli się robią po tamtej stronie łagodniejsze, to bez cienia wątpliwości łagodzi je Jarosław Kaczyński, który chyba widzi, że to nie jest rozłam taki, jak się zdarzył na przykład lata temu, kiedy Zbigniew Ziobro opuścił PiS, razem z nim Jacek Kurski, bo pani redaktor może pamięta, był przecież taki rozłam Jacek Kurski razem z nim, czyli tam jeszcze trzech czy czterech polityków PiSu, a i tak a i tak dla Jarosława Kaczyńskiego to było bolesne. Tutaj mamy czterdzieścioro posłów i posłanek Prawa i Sprawiedliwości. I, I myślę, że to jest to wyzwanie i to jest ten challenge, jak młodzi mówią, tak, teraz zdaje się, którego pan prezes nie przewidział i musi się z nim zmierzyć. No to pospekulujmy, jakie mogą być konsekwencje tego, co, czego jesteśmy świadkami, a byliśmy w apogeum wczoraj, kiedy dotarły do nas te informacje I o stowarzyszeniu i o reakcji partii, rzecznika partii, no ale nie oszukujmy się, rzecznik partii jest ustami prezesa. No, no, tylko, tylko nad czym tutaj bardziej spekulować, tak się no, zastanawiam. Oczywiście mamy, burza w szklance no, wody, czy, czy rzeczywiście potencjał, potencjał do nie, tego, że to przyniesie jakiś, jakiś przełom, jakąś zmianę na półtora roku przed wyborami parlamentarnymi? była burza w szklance wody, kiedy Mateusz Morawiecki organizował odrębne spotkanie wigilijne mhm. dla swoich stronników w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej. To już wtedy nie była burza w szklance wody. Teraz jeżeli możemy o czymś mówić, to może nie jest to burza w szklance wody, a raczej huragan nad Morzem Bałtyckim. Pytanie brzmi, czy dotrze do brzegu i się rozbije, jak to z cyklonami często, często jest, czy, czy przejdzie i, i, i rozpędzi to akurat środowisko. No to jeżeli mamy Bawić się w takie analizy bardziej politologiczne to na pewno mamy dwa, może więcej scenariuszy. Jeden scenariusz jest taki, że oto Mateusz Morawiecki, no może ich jest więcej teraz tak głośno myślę, że oto Mateusz Morawiecki faktycznie opuszcza struktury Prawa i Sprawiedliwości, stowarzyszenie przekształca się w partię. Widać, że on ma już duże zaplecze. Pamiętajmy, że Mateusz Morawiecki od ponad roku w zasadzie jest w jednej wielkiej trasie, jakby prowadził kampanię wyborczą po całej Polsce, jeździ, organizuje ludzi, skrzykuje, więc jakieś struktury na pewno buduje. No i wyobraźmy sobie, że wychodzi. I ten wariant prowadzi nas do 2027 roku. Mamy jesień, wybory i załóżmy, że ugrupowanie Mateusza Morawieckiego zdobywa określoną liczbę posłów, a Prawo i Sprawiedliwość nadal jako duża formacja też określoną liczbę posłów. Może to być, i tu znowu takie dwie odnogi, albo opcja do koalicji hmm. wspólnej, prawicowej, albo tak silny rozpad będzie tego środowiska, że absolutnie nie będzie mowy o porozumieniu się, słyszymy, co przecież pan Mencen mówi o Prawie i Sprawiedliwości, no i generalnie kolejne przyspieszone wybory, jeżeli obecna koalicja oczywiście nie zdobędzie większości wystarczającej do stworzenia rządu stabilnego w Polsce. Drugi wariant, no to jest ten wariant, o którym ja mówię, że to rozpychanie się będzie trwało, pan prezes będzie ganił, Pan Czarnek będzie tam słał piorunek, które po drodze, zanim dotrą do pana Mateusza Morawieckiego, zamienimy się w lekkie iskierki. Pan Mateusz Morawiecki będzie mówił o jedności, a pod stołem kopał po kostkach pana profesora Czarnka. I, i, i, ale jednak w tym takim kopaniu się po kostkach, gdzieś tam puszczając do siebie oko, dotrwają do wyborów, żeby pokazać, że to jest bardzo różne środowisko. Bo to też przecież z badań wynika jednym z najczęściej stawianych, Yy, no, może nie zarzutów, ale takich obaw wobec wyrażanych obaw wobec Prawa i Sprawiedliwości jest to, że tam w zasadzie wszyscy są emanacją prezesa Jarosława Kaczyńskiego, prawda? Że nikt nie myśli samodzielnie, nie ma żadnych innych zdań, nie ma odrębności i to chyba powodowało taką, taki, takie ograniczanie tej bańki pisowskiej, że trudno by było poszerzyć. I to można założyć, że to może być taka próba poszerzenia, ale tu zobaczcie, u nas też są spory, też są kłótnie, ale nadal bo chcę to podkreślić, to jest trochę łapanie prawego ucha przez lewe ramię. Skoro padło już w tej naszej rozmowie piękne staropolskie słowo challenge albo crash test, to czy takim challengem i crash testem dla koalicji, koalicji rządzącej, koalicji 15 października będzie gło głosowanie nad wotum nieufności dla ministry klimatu Pauliny Henning-Kloski. Wiele na to wskazuje, bo premier mówi do polityków Polski 2050 tak, jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy. Tak, ja, ja słyszałem to przed chwilą też u państwa po, poszła ta wypowiedź w, w wiadomościach, w informacjach, yy, o tam w pół, w pół do trzeciej, tak? Dobrze? bo Nie mam tu zegara. Tak, tak, tak 14.30. Do Dorota Wojtalczyk <śmiech> cytowała ale premiera. Tak, właśnie. Tak właśnie. Ale y, też pamiętajmy, że już po spotkaniu pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że zakłada, że pani Henik Kloska jest ministrą Koalicji Obywatelskiej, więc tak jakby akceptowała. Powiedziała, że Polska 2050 zagłosuje odpowiedzialnie, cokolwiek by to nie miało znaczyć, jakkolwiek by tego pani Katarzyńska-Pełczyńska nawet nie interpretowała. Więc ja mam takie wrażenie, że raczej trwa gaszenie, chociaż z drugiej strony w Polsce 2050 ten, y, ta rana po podziale wciąż jest jeszcze bardzo żywa, bo. Na ile się zdążyłem zorientować, jeszcze wykonywałem telefony przed rozmową z Państwem dzisiaj, no to jednak tam w klubie niechęć do pani ministry Pauliny henik Klowskiej jest bardzo duża i w związku z tym jeszcze do, do sytuacji sprzed kilku dni czy inaczej, do momentu sprzed kilku dni tam było, była duża determinacja, żeby zagłosować za wotum nieufności wobec pani ministry Henik-Klowskiej, ale ja nie sądzę, żeby Polska 2050, jeżeli tam jest, a na pewno są politycy pragmatyczni, tak bardzo zaryzykowała. Mhm. To jest ugrupowanie, które jest najbardziej na najbardziej przegranej pozycji z wszystkich formacji obecnej koalicji. Ale Jeżeli są Donald tym języczkiem Tusk, uwagi. Mogą no powiedzieć, teraz. Zagłosuje, zagłosujemy, ale coś za coś? No, ja nie mam cienia wątpliwości, że pani Katarzyna Pełczyńska na Łęcz też walczy cały czas przecież o stanowisko, yy, o, o to, żeby zostać wicepremierem w rządzie Donalda Tuska, ale nie sądzę, żeby zaryzykowała przyspieszone wybory i rozpad koalicji można grać o na przykład więcej stanowisk dla wicepremierów, wice, a, wiceministrów. To miałam na myśli. Y, raczej Donald Tusk, jak wiemy, takie są też ustalenia koalicji, będzie starał się ograniczać liczbę wiceministrów. To... No już słyszeliśmy wice, o tym przy okazji rekonstrukcji po wyborach a, a, a, prezydenckich, a, a, która cały czas chyba trwa, bo o tej redukcji wiceministrów nie... Nie, nie dowiedzieliśmy się jeszcze. No, bo ta redukcja jest tak skomplikowaną redukcją, że ona wymaga tak długich procesów, że ona jeszcze trwa. Ja oczywiście żartuję teraz, ale to nadal siedzi w głowie gdzieś premiera Donalda Tuska i środowiska Koalicji Obywatelskiej. Zresztą pani redaktor doskonale wie z kim by nie rozmawiać z całej koalicji demokratycznej, to każdy mówi, że ten, ten podział i ten system, na który się umówili na początku koalicjanci, czyli wiceminister dla każdego koalicjanta w każdym resorcie, bardzo, bardzo mocno negatywnie wpływa na funkcjonowanie ministerstw, na decyzyjność, na sprawność, działaniu, on nie jest, nie jest wydajny i, i, i myślę, że to by było trudne dla uzyskania, ale na pewno premier Donald Tuski gdzieś tą swoją granicę ma określoną i też nie będzie chciał grać na rozpad koalicji i nie posunę się ani o milimetr, więc zapewne tutaj coś się jeszcze może wydarzyć, ale też nie jest żadną tajemnicą, że jeżeli Donald Tusk ma jakieś swoje sympatii i antypatie w koalicji, no to po tej, tych ostatnich po stronie tych ostatnich zdecydowanie prym wiodą politycy polskiej 2050, a szczególnie liderka czy nam się to podoba, czy nie? Wiem, że nie ma chemii między Ronaldem Tuskiem a Katarzyną Pełczyńską Nałęcz. I tak jak rozmawialiśmy, panie redaktorze, o tym, że Mateusz Morawiecki robi wiele, żeby zostać być może wyrzuconym z Prawa czy... i Sprawiedliwości, tak samo Katarzyna pełczyńska Nałęcz robi wiele, nie wiem, czy po to, żeby zostać wyrzuconą z koalicji, ale na pewno, żeby nie ułatwiej życia premierowi Tuskowi to, to tymi wpisami, na przykład w mediach społecznościowych, krytykującymi Ministra Edukacji. Z jednej strony przy okazji tych nowych zasad funkcjonowania przedmiotu edukacja zdrowotna, a i też rozpatrywany przez Sejm na tym zakończonym dzisiaj posiedzeniu projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Również idzie wbrew projektowi rządowemu, a Polska 2050 jednak proponuje te swoje znacznie dalej idące propozycje i znacznie dalej idące rozwiązania. No tak, to tam sporów w tej koalicji jest bardzo dużo. Niestety najbardziej chyba skutecznie coraz bardziej, przepraszam, coraz bardziej sfrustrowani chyba i najbardziej skutecznie to odczuwają wyborcy koalicji i wszystkich formacji, prawda, że widzą, że przecież ja pamiętam te wypowiedzi premiera Donalda Tuska o związkach partnerskich sprzed jeszcze 2023 roku, więc tu nie ma cienia wątpliwości, jeżeli mamy jeszcze ciągnąć ten temat, no, że tam są napięcia i ja myślę, ja bym bardziej celował, że jeżeli się nie uda ugrać pani Katarzynie pełczyńskiej łęcz czegoś w ministerstwach, czyli na przykład swojego ministra, albo chociaż wiceministrów, w których się zresztą, tak to raczej będzie grała na właśnie realizacji postulatów, bo to jest to, z czego wyborcy będą Polskę 2050 rozliczali. No i rzeczywiście mamy tę ofensywę, na sty... przykład ten, ta propozycja likwidacji drugiego progu podatkowego. Na przykład, tak. I, i tutaj tylko, że to się spotka oczywiście z oporem no oczywiście. ze strony lewicy i to się pewnie nie uda. Ja, ja się zastanawiam, jednej rzeczy nie rozumiem, dlaczego, i to na to zwraca uwagę też Donald Tusk, co jest ciekawe, dlaczego Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, już funkcjonując jakiś czas w polityce, czy inni ważni politycy tej formacji, nie próbują najpierw bo polityka to jest gra, to jest taka gra, że jak coś wypływa na wierzch, to znaczy, że to już się raczej nie uda. Prawda? Mm -hmm. To wiemy. Regularnie jak chce się spalić jakiegoś kandydata na jakieś stanowisko, to się wypuszcza za przyjaźnionym redakcją jego kandydatury. Już wiadomo, że on tego stanowiska nie obejmie. I w polityce się dużo gra w rozmowach, a nie w komunikacji przez media społecznościowe, czy dużo. Ja myślę, że tutaj i, i, i o to też, na to też zwraca uwagę, tak jak powiedziałem premier Donald Tusk, że Katarzyna Pełczyńska na Łęcz Chyba powinna podczas rozmowy, być może tak się wydarzyło w czwartek już, mhm. z premierem Donaldem Tuskiem raczej dogadać, OK, no coś muszę pokazać naszym wyborcom, musimy z czymś wyjść, tak żeby też zadbać o nasz elektorat, nie możemy tylko i wyłącznie podnosić ręki i być maszynką do głosowania dla koalicji obywatelskiej. To tam chyba powinno się to rozegrać. I, i, istnieje takie prawdopodobieństwo, że my nie wiemy. No my nie wiemy na co się umówili politycy, a może już jest po wszystkim, tylko czekamy jeszcze w napięciu na wynik. Wynik głosowania dzisiejszego sejmowego już znamy, tego no, tak, jednego tak. z najważniejszych. No tak, tak, tak, obalenie wotum tak. prezydenckiego wobec ustawy o kryptoaktywach ponownie się nie udało, ale narosło wokół tego bardzo wiele słów, informacji, które przekazuje nam strona rządząca. Najpierw konferencja premiera w ogrodach KPRM-u, potem wspólna konferencja ministrów finansów, gospodarki, koordynatora służb, służb specjalnych, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. No bo z jednej strony jest ta ustawa o kryptowalutach, a z drugiej strony są te sugestie o finansowanie przez jedną z giełd prawicowych polityków i o możliwe nieprawidłowości. Kiedy zobaczymy jakieś no. dokumenty, kwity mówiąc kolokwialnie, które potwierdziłyby te sugestie przekazywane przecież od początku prac nad tą ustawą? Nie, nie zobaczymy tych kwitów i dokumentów, dopóki zwyczajnie nie zakończy się prokuratorskie śledztwo, chyba że ktoś będzie chciał temu śledztwu, na, jakoś na to śledztwo wpłynąć albo znowu rozegrać politycznie te sprawy i gdzieś pojawi się jakiś wyciek. Ja takich informacji nie mam. Też słuchałem konferencji ministra sprawiedliwości e, Waldemara Żurka No i to trzeba by było być bardzo naiwnym, jeżeli obserwuje się polską scenę polityczną, żeby sobie nie... Nie, nie połączyć tych dwóch faktów, że oto mamy odrzucenie kolejnego, odrzucenie wniosku o odrzucenie kolejnego weta prezydenta. Ja przepraszam, ale w tych odrzuceniach faktycznie przecież można się już trochę y, pogubić, czyli kolejne weto i kolejne nieudane odrzucenie weta y, prezydenta. I tu nagle zupełnie przypadkiem wychodzi pan minister Domański i pan minister Siemoniak, a potem pan minister Żurek, który ogłasza, że prokuratura w Katowicach y, prowadzi jakieś postępowanie. No nie, no nie ma tutaj oczywiście... E, e, przypadków, tak mi się wydaje, e, w tej sprawie. I, I z drugiej strony trudno zakładać, że pan premier uczciwie uprzedzał polityków Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta, że tu będzie gruba afera i żeby mogli, może się jeszcze zastanowili i wycofali i żeby pan prezydent zmienił zdanie, no bo czemu miałby pomagać swoim oponentom politycznym. Ja natomiast nie mam powodu zakładać, że pan Siemoniak, czy pan premier Donald Tusk, pan minister Siemoniak, koordynator już specjalnych pan premier Donald Tusk, czy wreszcie pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wprowadzają opinię publiczną w błąd, mówiąc to, co mówią. A przypomnijmy, że jednak premier dosyć jednoznacznie mówi o rosyjskich powiązaniach mm -hmm. z onda Krypto. No jeżeli jakakolwiek firma w jakiejkolwiek branży ma rosyjskie powiązania, to znaczy, że dzieje się to za wiedzą i zgodą Kremla, no to. Gdzieś się chyba BHP w Pałacu Prezydenckim wyłączyło. Ja, ja powiem szczerze to, że ja z ogromną ciekawością czekam na ten moment, kiedy my poznamy dalszy przebieg czy koniec tego śledztwa, bo y, coś dziwnego dzieje się w Pałacu Prezydenckim, a może to jest taka celowa gra. Ale proszę zwrócić uwagę, pani redaktor, mamy zonda krypto i rosyjskie powiązania tej giełdy. No i, i znowu środowisko prezydenta. Pan prezydent wetuje finansowanie fundacji związanych ze Zbigniewem Ziobrą, czy w ogóle szerzej rzecz ujmując tam konferencja CIPAK, i czyli finansowanie polskiej prowicy. Mamy wreszcie powołanie przez pana prezydenta do rady nowych mediów, youtubera, którego, któremu nie chcą zrobić zasięgów, którego nazwiska nie będę wymieniał, który jawnie Prorosyjską dezinformację sieje w, na swoim kanale o bardzo dużych, stety, niestety, zasięgach na YouTubie. Trochę dużo tych rosyjskich wątków tutaj się spiało. No ja na porządku, Panie Redaktorze, tylko powiem, że przedstawiciele, przedstawiciele tej giełdy kryptowalut to oczywiście zaprzeża, zaprzeczają i tym problemom, o których również media się rozpisywały, jeśli chodzi o wypłacalność tej firmy, jak i również te, te powiązania rosyjskie i, i Stwierdzą, że jeśli jest jakiś sponsoring, no to w pełni jest zgodny, zgodny z prawem. Zastanawiam się też, na ile nie gubimy w tej całej dyskusji bardzo upolitycznionej na temat kryptoaktywów i tego rynku w naszym kraju meritum tej sprawy. Rzeczywiście tej dyskusji o ochronie osób, które inwestują w te kryptowaluty, w kryptoaktywa. Jeżeli pan prezydent Karol Nawrocki stawia na szali z jednej strony los tysięcy Polaków i z tej samej strony jednak potrzebę uregulowania czegoś, co w żaden sposób uregulowane nie jest. Tylko i wyłącznie dlatego, że chce być lojalny, ponieważ Zonda Krypto finansowała polską prawicę, to to by było dosyć, myślę, na tym etapie ryzykowne. Nie wiem, czy się pani redaktor ze mną zgodzi, prawda? Czy to musi być jakiś... Musi być może, może naiwnie, że na to patrzymy, ale to zapewne jest jakieś jeszcze drugie dno w tej sprawie. Ja znam, ja znam osobiście osobę, która na szczęście jakieś niewielkie pieniądze, bardziej na zasadzie chyba zabawy czy gry za pośrednictwem tej giełdy próbowała w kryptowalutach ulokować. I nie wiem z jakim skutkiem, ale wiem, że kilka dni temu już złożyła wniosek o wypłatę i na razie nie dostała. No nie wiem, zobaczę, poczekam, jeszcze muszę chwilę poczekać, żeby wiedzieć, jak to w praktyce wygląda. Ja nie gram. I rekomendowałbym do czasu uregulowania rynku kryptowalut słuchaczom Polskiego Radia 24 nie wchodzić, nie wchodzić w, w, w, w tę giełdę. A na I pewno myślę, że to kilkakrotnie musi... dogłębnie taką decyzję przemyśleć. Pan Piotr Maślak, Telewizja Polska był z nami. Bardzo dziękuję. Pani redaktor powiedziała, że dzieje się tyle w tej polskiej polityce, mi przychodzi do głowy mecz Polska-Szwecja. Gdyby ktoś wyłączył telewizor, by na trzy minuty przed końcem meczu pewnie w spokoju by poszedł spadzia tutaj taki z redakcji, prawda? No, no to to po co było wracać? Była... No i po co rozdrapywać nie... te rany, panie redaktorze? Naprawdę. Bardzo Jest dziękuję, piątek, 14.57. Dobrego weekendu, dobrego popołudnia. Wzajemnie, dobrego weekendu i dobrego popołudnia. Dziękuję bardzo. Klammer